dobry, wybrałem się na zlot do Bytomia, który to zlot jest dla mnie zlotem szczególnym, zlot militarnym, muszę tutaj podkreślić. Dlatego, że, dlaczego szczególny? Dlatego, że to był jeden z pierwszych zlotów, które w ogóle zacząłem, zacząłem jeździć, na których, na których poznałem mnóstwo, mnóstwo wspaniałych ludzi. Jest tutaj ze mną e, pani Lidia, przedstawiciel Urzędu Miasta, który to e, Urząd Miasta też jest jednym z organizatorów i, sportow, i sponsorów, prawda? Tak. dzień dobry, Lidia Maj, jestem pełnomocnikiem prezydenta do spraw promocji motoryzacji. Oczywiście urząd jest pomysłodawcą i organizatorem, dofinansowuje tą imprezę od lat kilkunastu. W tym roku jest dwunasta edycja śląskich manewrów, myślę, że impreza jest już dosyć znana. W tej chwili na rynek przyjechało ponad 50 pojazdów militarnych, zabytkowych, bardzo ciekawe egzemplarze. Część pozostała na terenie zlotowiska. Pojazdy ciężkie, które nie są dopuszczone do ruchu, są prezentowane na terenie zlotowiska. Jest to jeden z y, większych zlotów tutaj na, na południu Polski, na, na Śląsku. E, jest jest niech mi Pani powie, bo miasto, si miasto się angażuje, prawda? No, Przeważnie jest tak, że grupa pasjonatów organizuje zlot, a tutaj miasto się włączyło w to bardzo prężnie, bo ja pamiętam, jak przyjeżdżałem tutaj, do, dostawaliśmy zawsze mnóstwo, mnóstwo różnych gadetów, upominków. Tak, miasto się włączyło, ponieważ idea tego, tej imprezy pojawiła się 13 lat temu na zlocie pojazdów zabytkowych. W Bytomiu jest bardzo prężnie działająca grupa, która posiada pojazdy zabytkowe cywilne i podczas, podczas jednej z imprez pojawił się samochód wojskowy z uczestnikami ubranymi w mundury wojskowe. No bardzo nam się to spodobało, ale nie ukrywamy, że troszkę, troszkę nam ten pojazd militarny z uwagi na swoje gabaryty burzył porządek na, na, na tym zlodzie, na paradzie pojazdów zabytkowych. No i postanowiliśmy zrobić odrębną imprezę. I dlatego właśnie pojazdy militarne, zlot pojazdów militarnych jest o rok młodszą imprezą w stosunku do tej imprezy pojazdów cywilnych. No, 13 lat to jest bardzo dużo, bardzo dużo i zawsze co roku macie tutaj mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo tak. y, uczestników i, i widzów. Y, pamiętam y, niesamowitą paradę na, na, na jubileusz, prawda? Tak, tak. Y w 2014 roku była 10. jubileuszowa. Rzeczywiście była to największa nasza impreza militarna z dotychczasowych. Chociaż w tym roku wcale nie jest mniej pojazdów. Z roku na rok pojazdy przyjeżdżają różne, bardzo ciekawe. W tym roku również takie pojazdy perełki się pojawiły. Słuchajcie, ja Wam muszę tutaj powiedzieć, że pani Lidia, która siedzi obok mnie, jest w mundurze. Tak, w mundurze amerykańskim mundur amerykański, dlatego że kupiliśmy kilkanaście lat temu samochód amerykański Jeep Mud No niestety ten samochód jest w trakcie remontu i dzisiaj nie ma, nie ma tego samochodu jeszcze na paradzie. Mam nadzieję, że może w przyszłym roku będzie. Natomiast te, i parada pojazdów zabytkowych, czyli impreza cywilna, która odbywa się we wrześniu i śląskie manewry, impreza również cykliczna, która odbywa się w czerwcu, to tylko część naszej działalności związanej z samochodami. W Bytomiu od 2008 roku bardzo prężnie działa Galeria Motoryzacji i Techniki. Mieści się ona przy ulicy Strzelców Bytomskich 98 w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Serdecznie zapraszam. Można tam obejrzeć bardzo ciekawe pojazdy cywilne, no i oczywiście pojazdy militarne. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego, że... Urząd miasta, y, mo, mogę się tak wyrazić, oficjele miasta y, angażują się w taki rząd militarny. Mało tego, że się angażują, to jeszcze ubierają się jak Pani Lidia tutaj w mundurze. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę, dziękuję, dziękuję Pani za, za, za przytoczenie tutaj troszeczkę historii zlotu i mam nadzieję. Zresztą życzę Wam z całego serca cały czas niesamowitych zlotów i niesamowitej frekwencji, jaka jest do tej pory. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na Rynek Bytomski do godziny 14, a później na zlotowisko przy ulicy Elektrownia. Dziękuję podfłokownik Grzegorz do dowódca 34 Dywizji Rakietowego Obrony Powietrznej z Bytomia, dowódca garnitonu bytomskiego, sięgającego praktycznie w Dokładnie, bo zlot militarny tutaj w Bytomiu to nie tylko pasjonacci militaryści, ale też również angażuje się w to nasze wojsko, prawda? Tak. My od, od początku, czyli jak się zaczynały to pierwsze 12 lat temu, czyli 12 rocznica tego, od początku byliśmy zaangażowani jeszcze Wcześniej była w Bytomiu brygada i jako brygada przez nasze dywizjony, które były rozlokowane i w Niewicach, w Oświęcimiu, no i tu w Bytomiu angażowaliśmy się cały czas, no i otrzymujemy tą tradycję. To jest fajne wsparcie, a to też jest tak, że może też troszeczkę zachęcacie też do siebie? Yy, dwa lata temu zrobiliśmy tak, że nie, nie na rynku się była ta baza zlotowa, tylko była znaczy jednostka. Otworzyliśmy bramy i przywitaliśmy wszystkich uczestników w jednostce wojskowe. Staramy się pomagać, no wiadomo, że możliwości wojska są ograniczone, ale próbujemy to tych pasjonatów jednak to są pasjonaci, trzeba im dać jakąś taką, e, no, żeby że, że my jako żołnierze no to podziwiamy. Pan, pan, pan, pan, panie pułkowniku, ma pod sobą ilu żołnierzy? Nie mogę tego powiedzieć. A nie, nie masz? E, Okej, okay, dobra. Ale e, jeżeli chodzi o e, kompanię rakietową, tak to... to Dywizjon rakietowy. Dywizjon rakietowy. To jest... E, jakie mamy tam sprzęty? Jest, jesteśmy wyposażeni w zestaw rakietowy NEWA. No bo... I, no, i, w internecie dostępny. dostępny tak, w internecie? Tak, Można jest. sobie zobaczyć, Można ale nie możemy to. mówić ile mamy osób. Stan osobowy nie możemy, no powiem. No dobra, wiadomo, tajemnica. Dziękuję panu bardzo dziękuję za rozmowę bardzo. Ja i robię. dziękuję za wsparcie. Słuchajcie, no, rozmawiałem tutaj z panią Lidią, przedstawicielem Urzędu Miasta Wytomiu, ale jest tutaj ze mną Bartek, Martek Noculak, jestem rzecznikiem prasowym kompanii Bytom, głównego organizatora. który jest właśnie, tak jak sami słyszeliście, głównym konferencjerem i głównym tutaj wodą że tak się wyrażę. No, no tak, no. ktoś to zadanie musi robić, tak? W końcu chodzi o pozytywny PR dla naszych militarnych. No. E, łącznie nie to, jest, że i Urząd Miasta Bytomia się angażuje, to jeszcze, jak tutaj przed chwilą rozmawiałem z Panem pułkownikiem nasze polskie wojsko, prawda? Partnerów. Mamy całe mnóstwo i tutaj ogromny szacunek dla wojska, które wspiera naszą imprezę i przy okazji właśnie pokazuje pozytywne aspekty tego, e, jak ta służba wojskowa jest ważna, tak, mogą się zaprezentować, e, dzięki czemu ludziom e, bardziej przybliżają to nasze życie militarne i uprzyjaźniają wojsko. I można właśnie poznać, e, że tak powiem, od potrzebki, e, i porozmawiać tutaj z y, żołnierzami, którzy są w różnych stopniach, prawda? Od... Tutaj pan pułkownik nie ma żadnych przeciwwskazań, można z nim podjąć, porozmawiać, nie ma problemu, prawda? Dokładnie. Na tych manewrach, na tym zlocie jest bardzo ładnie pokazane to, że wszyscy tutaj jesteśmy ludźmi i można podejść, porozmawiać po prostu o naszej pasji. A Naszą pasją są militaria, naszą pasją jest wojskowość. No i tutaj właśnie, tak jak wspominałeś, czy z pułkownikiem, czy z rezerwistą, czy z szeregowcem, z każdym o tym można porozmawiać i poznać jego opinię, jego wizję. Dzięki Ci, Bartek, za rozmowę. E, zapraszamy na zlot do Bytomia. Oczywiście e, ten, kto nie dojechał tutaj teraz, ten weekend, może dojechać za rok, prawda? Przekonać się na własnej skórze, zobaczyć, jak to jest na zlocie w Bytomiu. To jest, to jest pewne, że trzynasty zlot również się odbędzie i nie będzie pechowy, będzie jeszcze większy, jeszcze bardziej widowiskowy. Zapraszamy. Dzięki Ci, Bartek. Dzięki. Słuchajcie, witam Was ponownie. Chciałem Wam tutaj przedstawić kolegę z Grupy Śląsk. Grupa, którą ja znam osobiście, jest jedną z bardziej prężnych, bardziej takich grup, które nie zasypia gruszek w popiele Jest tutaj ze mną Piotrek Widuchowski, Grupa Śląsk, grupa wspierająca Muzeum Techniki Wojskowej w Zabrzu. Wy jesteście bardzo prężną grupą. Zaczynaliście od stowarzyszenia, a teraz już macie praktycznie muzeum. Cały twór żeśmy zaczęli robić, jak żeśmy prowadzili się na naszą e, dzisiejszą bazę w 1996 roku na skansenie górniczym Królowa Luiza. Postawiliśmy tam, e, e, ale wprowadził ta, tam jeszcze jako grupa podponurków. Było tam nas tam kilka osób. Jako grupa podponurków potrzebowaliśmy pojazdu, który by dotarł przez las, na brzeg jeziora, więc pojawił się pojazd wojskowy. Działającą tam wiele lat, bo zajmowaliśmy się nurkowaniem e, tam od, od 91 do, do tam połowy zeszłej dekady, czyli tam do 2005 roku mniej więcej. Potem sprzęt już poszedł całkiem. No i co? Jak się pojawił sprzęt, to e, co? Później e, poszło dalej. I jak Mieliśmy dwa sprzęty, e, czyli u, tam e, ARO 243D i Tara 660. Więc jak już mieliśmy takie pojazdy, no to co, no, nie będziemy jeździć w dresach, Założyliś, założyliśmy jakieś tam ubrania paramilitarne, wtedy też jeszcze były na przykład e, czarne spodnie ochraniarskie. pojechaliśmy tym na zlot, bo ktoś zobaczył, że to jest fajne, no. pojechaliśmy, spodobało nam się tak bardzo, że jak żebyśmy wrócili z tego zlotu, kupiliśmy ZIWA 130, Potem w ciągu roku e, kupiliśmy kolejnego ziła, czy tam e, wymieniliśmy z jakiś transporter pancerzony i pat na pomysł na to, żeby pojechać na Operację południe To był pierwszy zlot taki prawdziwy, na któryśmy pojechali. E, w Bielsku Białej. W Bielsku Białej, tak jest. Po zlocie w Bielsku Białej bardzo nam się spodobała atmosfera zlotowa. Na pewno taki sprzęt nie jest fajny. No, wiadomo, że jest na dzień dobry jakieś tam kilka tysięcy, choćby na łaza czy gazika, nie? No, ale i tak trzeba. Jeżeli, przy tak, yy, i potem trzeba pracować, włożyć, się. prawda? Trzeba pracować. Jeżeli, jeżeli za te kilka, dołożysz jeszcze raz tam za 10 tysięcy znajdziesz transport repancerzony, bo już znajdziesz, no to już masz większe auto, przy którym e, też sam trzeba włożyć, ale na przykład nie, nie, nie, nie robisz przy nim blachary, tylko silnik, nie? Powiedz mi, ile Wy macie w chwili obecnej e, sprzętów, poczynając od pojazdów gąsienicowych, a kończąc na, na tych najmniejszych kołowych, i nawet motocykle macie, tak? Na motocykle nawet, kowal. <śmiech> My mamy samoloty, wyrzutnie rakiet, no to może zaczniemy od początku pojazdy gąsienicowe pojazdy gąsienicowe, znaczy sztukowo nie jestem w stanie tego wymienić, bo znaczy w sensie numerycznym musiałbym każdy wymieniać tak, K61 2 MTLBU PTSM, WZT2 WZT2 T-34, T-72 i to chyba 8 Gosienic. T-72. T-72 jeździ jeszcze w naszym polskim wojsku. Tak, to jest czołg... No wi wiadomo, że to jest już stara konstrukcja, w tej chwili wy wymieniana na niemieckie Leopardy, e ale no nadal jest czołgów tak dużo, że no wymienia się go jako podstawowy czołg e, o, naszej armii, nie? Słuchaj Piotrek, jak można do Waszej grupy się dostać? Co trzeba? E, jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać się do grupy no to Oczywiście trzeba mieć tam 16 lat, mieć zgodę rodziców, trzeba być kolegą dobrym, trzeba być uczciwym, trzeba chcieć lubić pracować i to chyba wszystko. Bo nie ukrywajmy, no, musicie tym o te sprzęty dbać, prawda? Żeby wyjechać na, na taki zwrot jak tutaj w plutoniu to musicie dopracować, że tak się wyrażę, na tip-top na sprzęt, prawda? A, A to czy... jest, pochłania mnóstwo czasu, mnóstwo energii i potrzeba do tego mnóstwo roku. Tak, no, pracy jest przy tym odgroma, przy samym imprezą, rzeczy związane z logistyką, pakowanie sprzętu, załadunkiem na, na lawety, przewożenie tego tam i z powrotem, rozbijanie obozu, mnóstwo jest rzeczy, czyli czy, często jeszcze jest tak, że przed samą imprezą by się jakąś tam maszynę dokończyć tam sprężyć się, żeby pojechała na jazdę testową na, na tą imprezę no i no, to wszystko wymaga znacznie dużo pracy, akurat myśmy mieli przed tym zlotem wyjątkowo dużo więcej pracy, bo jeszcze nas zaang zaangażowała nas telewizja, żeby zrobić tam jakiś program. Potem zobaczą, zobaczą tam telewizowie z całego kraju. To jest jedna rzecz i tam dużo rzeczy musieliśmy robić pod ich dykt dyktandos. Czasowo nas to zrujnowało. A teraz usłyszą nas e, słuchacze. <śmiech, <śmiech> tak. Słuchajcie, jeśli byście chcieli e, dołączyć do grupy Śląskiej, czy do jakiejkolwiek innej grupy, jeżeli macie pasję militarną. Możecie kupić e, samochód. Ja tylko jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać. Tak. Wam, słuchacze, powiem w ten sposób. Jeżeli widzicie gościa z samochodem wojskowym albo jakąś grupę ludzi przy sprzęcie wojskowym i Wam się to podoba, to nie, nie bójcie się, nie wstydźcie się, tylko podejdźcie do niego i powiedzcie, strasznie mi się to podoba, chciałbym się z Wami pobawić. Tak, ci ludzie, oni nie są, gryzą. Ci, ci ludzie w zielonych mundurach, nawet nie to, że nie gryzą, oni będą szczęśliwi. Oni, ci ludzie w zielonych mundurach Szukają kolejnych kompanów, potrzebują ich, chcą, chcą więcej ludzi, chcą, się bawić w większym gronie. Także podejdźcie do nich i zagadajcie. Po to też, aby pokazać, jakimi sprzętami jeździło się dawniej, jakimi sprzętami, w jakich mundurach i tak dalej. Dziękuję Ci bardzo, Piotr, za rozmowę. Piotr Widokowski, Grupa Śląska, był moim rozmówcą. Dziękuję, dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia, zapraszam do nas. Między innymi oprócz wielu, wielu grup. Jest tutaj przedstawiciel 10. Sudeckiej, prawda? 10. Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanych Pola. Czyli? No, czyli Krzysztof... Czyli Krzysztof Wysoń. Członek, członek stowarzyszenia tej Sywa Hela. Słuchaj, słuchaj, Hela, słuchaj Hela. E, powiedz mi tak, oprócz tego, że macie stowarzyszenie, to wiem, że jeszcze robisz takie rzeczy jak Helowisko, prawda? I tak, oprócz tego z lotów militarnych robimy z lot samochodów terenowych pod nazwą Helowisko, to impreza. Od 2000 roku odbywająca się na terenie poligonu Winów. Okej, okay, a wróćmy teraz do, do militariów. Powiedz mi, skąd, skąd ta pasja? Jak to się zaczęło? Pamiętasz to? Pasja to była taka: wyszedłem z wojska. Zwyczaj był taki, żeby trzykrotnie trzy sklewało się przez lewe ramię, rzucało się drobniaki, żeby się nigdy z powrotem do tej instytucji nie dostać. Upłynął jakiś okres czasu, w zapomniał to, co złe, i w głowie ma tylko to, co było fajne. No i tak już to się zaczęło od kupna, no dokładnie mam samochodów terenowych, bo podstawą samochodów terenowych, zabawy, no to były gazy 69, łazy przerabiało się, a teraz te samochody, które były przerobione na samochody offroadowe, z powrotem się robi na samochody czysto militarne, na, praktycznie na oryginały. Dokładnie, słuchaj... R Robiliście taki slot pod nazwą tarcza, prawda? Tak. W tym roku będzie troszeczkę inna nazwa, I, prawda? Tak, troszkę inna nazwa, minimalnie, minimalnie zmieniona formuła. 99% zostaje tego, co było przez ostatnie A przybliżysz, przybliżysz tutaj słuchaczom, jak, jak, jak wygląda tarcza? Tarcza powstała, nazwa tarczy, to były kiedyś manewry wojsk wykładu warszawskiego, największymi takimi manewrami. To była tarcza 76. Tam brało udział około 45 tysięcy żołnierzy z czterech armii. To była armia wojsko-polskie, NVA, czyli NRD, czy Armia Czesłowacka i Wojska Północnej Grupy Armii Radzieckiej stacjonującej w Polsce w tym trójkącie no, w Czarnym Paśmie Świętoszów. No Radań. musimy tutaj powiedzieć, że dopracowaliście z lot do, do, można powiedzieć, na Tip Top, bo nawet i, i rozdawaliście rozmówki polsko, rosyjsko, czesko-niemieckie, tak? Dobrze, tak, dobrze tak, mówię. Tak. W czterech językach to były takie książeczki wydane na potrzeby żołnierzy, żeby żołnierze poszczególnych formacji między sobą mogli się komunikować, się prawda? No i to po prostu przed, z oryginalnej zrobiliśmy przedruki i zostało to rozdane uczestnikom, jako że przyjeżdżają mi byli żołnierze z NRD, przyjeżdżają grupy czeskie rekonstrukcyjne. No Rosjanie nie przyjeżdżają, ale przyjeżdżają po drodze Rosja drugu... z Radomska, nawiasem mówiąc. No więc po prostu rozdawaliśmy te książeczki szefom grup, żeby mogli między sobą się porozumieć. Porozumieć. Słuchajcie, jeszcze, jeszcze jest taki fajny motyw na waszym zlocie. No, podnoszenie flagi i, i odgrywanie hymnu. No to, jest, to jest już poważna sprawa. Zgadza się. Był taki przez ostatnie 5 lat to robiliśmy, żeby podnoszone flagi tych czterech państw, które były uczestnikami, uczestnikami tak. tego zlotu. No w tym roku będzie drobna zmiana. Jeżeli chodzi o podnoszenie flagi i odgrywanie hymnów, z różnych przyczyn musieliśmy to zmienić. Okej, okay, no cóż, pozostaje nam tylko zaprosić słuchaczy, zaprosić militarystów. i Nie tylko militarystów, bo wszystkich gości, którzy tylko będą mogli przyjechać do Opola na Wasz lot, prawda? Oczywiście zapraszamy, zlot jest 29, 31 lipiec tego roku, także będzie się działo. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Dzięki Ci, Hele za, za chwilę e, poświęconą dla Radio Dzięki. Słuchajcie, posłuchaliście Heli, Heli z 10. Sudeckiej, ale chciałem Wam jeszcze przedstawić e, mojego kolegę, szanownego. Tomasz Radka, Stowarzyszenie Tradycji, Tradycyjny Verband National Force Army Polska. Dokładnie. Tak jak słyszeliście, Tomek, e, Tomek rekonstruuje armię niemiecką, DDR-owską, tak? Tak jest. Dokładnie armia niemiecka, która nazywała się National Volksarmee. Tak, powiedz mi, co się z tym wiąże, bo mamy tutaj, tak przyjechałeś z samochodem Barkas, tak? Tak. Barkas, który też jeździł jako pojazd militarny, milicyjny, można powiedzieć, tak? Jest to samochód y, służbowy żandarmerii wojskowej, czyli nasze polskie WSW w nrd nazywało się Strike. A skąd się wzięło tak, żeby mm, no, rekonstruować e, taką grupę, taką formację, jaką jest właśnie e, NVA? NVA dlatego, że to jest y, bardzo ciekawa historia, o której dzisiaj świat może chce zapomnieć lub po prostu nie zwraca na to uwagi. Po zjednoczeniu Niemiec po prostu ta, ta cała armia, całe to państwo przeszło w historię i o której nikt nie chce pamiętać. a kiedy nachyliłem się nad historią tego 40-letniego państwa, okazało się, że to jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawa historia państwa, bardzo ciekawa historia armii, z bardzo bogatą literaturą i regulaminami, które obowiązywały w tej armii. Armia, armia. Ale twoim konikiem wiem, że też jest Mur Berliński, prawda? No Mur Berliński jest takby takim znakiem rozpoznawczym, nie? Że jest podział na wschód i zachód, czyli jest zachodni Berlin i wschodni Berlin. Trzeba pamiętać o tym, że Berlin był autonomiczny, czyli zachodni Berlin nie był RFN-em, a wschodni nie był NRD. I cała ta zagmatwana historia to jest właśnie ten smaczek, dlaczego się tym zajmuje. A no właśnie. Mm. Ja bym chciał tutaj jeszcze słuchaczom przybliżyć bardziej bardziej tą stronę tego, tego muru berlińskiego, bo przez ile lat był ten mur? Mur trwał 28 lat. Od 1961 roku wybudowali go 13 sierpnia, zakończył swoją działalność oficjalnie 9 listopada 1989, ale jego funkcjonalność trwała do roku 1990, dokładnie do lipca do momentu, kiedy wyrównali wschodnią markę z zachodnią. Czyli w momencie, kiedy wyrównały się pieniądze, już to nie było sensu, żeby utrzymywać to wszystko w stanie takim, jakim było. Czy udało się uciec przez Mur Berliński, a jeżeli tak, to nie było słabą. Wyglądało to tak. Mur Berliński był według dzisiejszych danych cztery razy przebudowany. Czyli były cztery generacje przebudowy muru. Ostatnia przebudowa była taką przebudową, którą nie dało się przejść. Tak, jak nam by się wydawało, że wystarczy przeskoczyć płot i już się jest na zachodzie, yy, więc to było niemożliwością. Bo jedynie co można było to przeje, przelecieć górą, czyli nie wiem, lotnie linki między budynkami, lub przekopać się pod tym murem. Ale... A z tego co wiem, to e, sam mur to, to, to jest jedno, ale dwa, to był ten pas, tak? który był no, po prostu no, pas graniczny. Pas graniczny, który był zaminowany, prawda. Hmm. Właśnie to jest tak, że tam nie było min, dlatego że dzisiaj historia miesza granicę wewnątrzniemiecką, czyli ta granica, która była NRD na Łabie, na rzeką Łabą, a granicą w Berlinie. Na Łabie w początkowych latach, czyli latach 50. od 1949 roku, kiedy powstało to za państwa, były miny, ale te miny zostały zlikwidowane. Przy pomocy tam spraw politycznych, po te miny były bezsensowne. A na Murze Berlińskim w tym czasie były tak, był tak zwany chodnik Stalina, czyli znaczy tak się nazywało to na zachodzie, na wschodzie nazywali to stalowe poleż Paragowe, czyli to była siatka z kolcami 12-centymetrowymi. Taki przed... stalowy dywan. Tak prawda? jest, tak jest. Tomku, powiedz mi, gdzie można by było zobaczyć, jeżeli rekonstruujecie, tak, to co, może, co pokazujecie obecnie? Znaczy to zależy od imprezy, od formy imprezy, bo jeśli jesteśmy na, na, na, na spotkaniu, gdzie jest typowo rekonstrukcyjnym, no to przyłożymy mur, bo mamy mur w skali, wybudowany w skali 1 do 1, czyli jest to mur od strony zachodniej, czyli, czyli ten, który wszyscy znamy, pomalowany z sprayami, Całe, wszystkie zapory, które były na pasie granicznym, oprócz wieży, bo wiadomo wieża ma 11 metrów wysokości, więc nie sposób ją wybudować, ale wszystkie zapory przeciwpancerne, przeciwpiechotne mamy wybudowane w skali 1 do 1. I ostatni mur, który był płotem, takim jak zwykł, koszarowym, to był mur strony wschodniej. I dlatego, wszystkie tablice informacyjne, które są bardzo ważne, na które dzisiaj można powiedzieć, nigdy nie zwraca uwagi, ale właśnie te tablice były istotnym elementem muru berlińskiego. A przypomnijmy słuchaczom, kiedy mur został zburzony? 9 listopad 1989. Dziękuję ci bardzo. Moim rozbówcą był Tomasz Radka z NWA, Grupa Rekonstrukcyjna. Tak jest, tradycjoner Verband, NWA Polska. Dzięki.